Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 24. A pierwszego dnia po Sabacie, bardzo rano, przyszły do grobu niosąc wonne rzeczy, które były nagotowały, i niektóre inne z niemi. I znalazły kamień odwalony od grobu, a wszedłszy w grób, nie znalazły ciała pana Jezusowego. I stało się, gdy się dlatego zatrwożyły, że oto dwaj mężowie stanęli przy nich w szatach świetnych. A gdy się one bały i schyliły twarz swoje ku ziemi, rzekli do nich. Cóż szukacie żyjącego między umarłymi? Nie masz ci go tu, ale wstał. Wspomnijcie, jako wam powiedział, gdy jeszcze był w Galilei mówiąc, iż Syn Człowieczy musi być wydany w ręce ludzi grzesznych i być ukrzyżowany, a trzeciego dnia z martwych wstać. I wspomniały na słowa Jego, a wróciwszy się od grobu, oznajmiły to wszystkim onym jedenastu i innym wszystkim. A była Maryja Magdalena i Joanna i Maryja Matka Jakubowa, i inne z niemi, które to powiadały apostołom. Ale się im zdały jako plotki słowa ich i nie wierzyli im. Wtedy Piotr wstawszy bierzał do grobu, a nachyliwszy się, ujrzał same tylko prześcieradła leżące i odszedł, dziwując się sam u siebie temu, co się stało. A oto dwaj z nich, Tegoż dnia szli do miasteczka, które było na sześćdziesiąt stajan od Jeruzalemu, które zwano Emaus. A ci rozmawiali z sobą o tem wszystkim, co się było stało. I stało się, gdy oni rozmawiali i wespół się pytali, że i Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Ale oczy ich były zatrzymane, aby go nie poznali. I rzekł do nich – Cóż to za rozmowy, które macie między sobą, idąc, a jesteście smutni? A odpowiadając mu jeden, któremu było imię Kleofas, rzekł mu, Tyś sam przychodniem w Jeruzalemie, a nie wiesz, co się w niem w tych dniach stało? I rzekł im, cóż, a oni mu rzekli, o Jezusie Nazareńskim który był mąż prorok mocny w uczynku i w mowie przed Bogiem i wszystkim ludem. A jako go wydali przedniejsi kapłani i przełożeni nasi, aby był skazany na śmierć i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, iż on miał odkupić Izraela. Ale teraz temu wszystkiemu dziś jest trzeci dzień, jako się to stało. Lecz i niewiasty niektóre z naszych przestraszyły nas, które raniuczko były u grobu, a nie znalazłszy ciała jego przyszły, powiadając, iż widzenie anielskie widziały, którzy powiadają, iż on żyje. I chodzili niektórzy z naszych do grobu i tak znaleźli, jako i niewiasty powiadały, ale samego nie widzieli. Wtedy on rzekł do nich, o głupi i leniwego serca ku wierzeniu temu wszystkiemu, co powiedzieli prorocy. A zaż nie musiał Chrystus tego cierpieć i wnieść do chwały swojej. A począwszy od Mojżesza i od wszystkich proroków, wykładał im wszystkie one pisma, które o nim napisane były. I przybliżyli się ku miasteczku, do którego szli, a on pokazywał, jakoby miał dalej iść. Ale go oni przymusili, mówiąc, zostań z nami, boć się ma ku wieczorowi. I już się dzień nachylił i wszedł, aby został z nimi. I stało się, gdy on siedział z nimi za stołem, wziąwszy chleb, błogosławił, a łamiąc podawał im. I otworzyły się oczy ich i poznali go, ale on zniknął z oczu ich. I mówili między sobą, i zali serce nasze nie pałało w nas, gdy z nami w drodze mówił i gdy nam pisma otwierał. A wstawszy onejże godziny wrócili się do Jeruzalemu i znaleźli zgromadzonych onych jedenaście i tych, którzy z nimi byli, powiadających, iż wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. A oni też powiedzieli, co się stało w drodze i jako go poznali w łamaniu chleba. A gdy oni to mówili, stanął sam Jezus w pośrodku ich i rzekł im, pokój wam. A oni przelęknąwszy się i przestraszeni będąc, mniemali, iż ducha widzieli i rzekł im, czemu żeście się zatrwożyli? I czemu myśli wstępują do serc waszych? Oglądajcie, ręce moje i nogi moje, żem ci ja jest on. Dotykajcie się mnie, a obaczcie, bo duch nie ma ciała ani kości, jako widzicie, że ja mam. A to, rzekłszy, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli od radości, ale się dziwowali, rzekł im. Macie tu co jeść? A oni mu podali sztukę ryby pieczonej i plaster miodu, a on wziąwszy jadł przed nimi i rzekł do nich. Teć są słowa, którem mówił do was, będąc jeszcze z wami, iż się musi wypełnić wszystko, co napisane w zakonie mojżeszowym i w prorokach i w psalmach o mnie. Wtedy im otworzył zmysł, żeby rozumieli pisma. I rzekł im, tak ci napisano, i tak musiał Chrystus cierpieć i trzeciego dnia z martwych wstać. I aby była kazana w imieniu jego pokuta i odpuszczenie grzechów między wszystkimi narody, począwszy od Jeruzalemu. A wy jesteście świadkami tego. A oto ja poślę na was obietnicę ojca mego a wy zostańcie w mieście Jeruzalemie, dokąd nie będziecie przyobleczeni mocą z wysokości. I wywiódł je precz aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił im. I stało się, gdy im błogosławił, rozstał się z nimi i był niesiony w górę do nieba, a oni pokłoniwszy mu się, wrócili się do Jeruzalemu z radością wielką. I byli zawsze w Kościele chwaląc i błogosławiąc Boga. Amen.